Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział Moje owce słuchają Mego głosu, a Ja znam je Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki Ojciec mój, który mi je dał jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo pańskie. Amen. Moi drodzy uczestnicy tych rekolekcji. Przeżywamy niedzielę Dobrego Pasterza na zakończenie naszych ćwiczeń rekolekcyjnych. Ta niedziela przypomina nam o tym, że mamy Boga, który do nas osobiście przychodzi jak pasterz do owiec i który oddaje życie za swoje owce. Jesteśmy bezcenni w oczach Boga. Bóg, powtórzmy sobie to raz jeszcze, przyjdzie do nas nawet wtedy, kiedy z góry wie, że Go zabijemy, bo wie, że Go potrzebujemy. Jego obecności, Jego miłości, Jego bliskości byśmy sobie mogli dawać radę na tej zimie. Byśmy w świecie, w którym tak wielu wybiera drogę przekleństwa i śmierci, drogę niewierności, drogę grzechu, byśmy wybierali drogę świętości, drogę błogosławieństwa i życia, drogę, którą On nam wskaże i którą On, nasz Zbawiciel, jest osobiście. On jest drogą naszego życia, którą chcemy iść, chcemy być Owcami, które słuchają Jego głosu i które idą za Nim w każdej sytuacji życiowej. Rekolekcje mają prowadzić do nawrócenia i do pojednania, także te rekolekcje. Nawrócenie oznacza radzenie sobie z teraźniejszością, a pojednanie oznacza zamknięcie przeszłości. Nie da się dobrze zamknąć przeszłości, która dla każdego człowieka tej ziemi jest jakoś bolesna, dla niektórych bardzo bolesna jeśli nie, nie, nie radzimy sobie z teraźniejszością. Warunkiem radzenia sobie z przeszłością jest radzenie sobie z teraźniejszością. Najpierw trzeba mieć dobrą teraźniejszość, żeby móc zamknąć nawet bardzo złą czy bardzo bolesną poranioną przeszłość. A więc najpierw nawrócenie, potem pojednanie. Nawrócenie to postawa na dziś, pojednanie to poradzenie sobie z tym, co wczoraj. Otóż istotą nawrócenia jest to, że zaczynamy kochać. Nic mniejszego nie jest nawróceniem. Nic mniejszego nie jest nawróceniem. Jeżeli ktoś powie, że Marku, no nawrócić się, to zrobić rachunek sumienia, żałować za grzechy, wyspowiadać się, postanowić, że nie będę już grzeszył, to też, jasne. Ale to jest dopiero punkt wyjścia, ale nie punkt dojścia. Punktem dojścia w nawróceniu jest to, że zaczynam wreszcie kochać, Albo, że kocham bardziej niż dotąd. Jeśli już, daj Boże, kochałem, to że kocham bardziej niż dotąd. Pan Jezus nas nie zapyta przy końcu życia doczesnego, czyśmy przestali grzeszyć, tylko czyśmy zaczęli kochać. Nie powie do tych poprawy, wejdźcie do nieba, abyście przestali grzeszyć. Tylko wejdźcie do nieba, abyście zaczęli kochać. Konkretnie i do tych, którzy, nie, którzy się nie mogli odwdzięczyć za miłość, którzy byli w trudnej sytuacji, a więc kochaliście bezinteresownie. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przejdzialiście i tak dalej. Do tych po lewej nie powie, idźcie precz, boście grzeszyli. Bo ci po prawej też grzeszyli. Tylko idźcie precz, boście nie kochali. Boście nie kochali. I ktoś po tej lewej stronie może krzyknąć, Panie Jezu, coś tu nie gra, bo ja tam po prawej stronie wśród tych zbawionych widzę mojego sąsiada, który miał wielkie grzechy. Nawet w telewizji nie mówiono jako o wielkim grzeszniku. I on idzie do nieba, a ja no, też miałem grzech, ale nie tak wielki. I ja idę do piekła? to pomyłka. A Jezus powie, nie Człowieku, nie pomyłka. Tamten rzeczywiście miał wielkie grzechy, ale on się nawrócił i zaczął kochać. A ty w porównaniu z tamtym rzeczywiście miałeś mniejsze grzechy, ale żeś nie zaczął kochać. A wspólnota zbawionych to jest wspólnota tych, którzy kochają, a nie wspólnota tych, którzy ledwie przestali grzeszyć. Poza tym, jedynym sposobem, by nie grzeszyć, jest to, że kocham. Więc Nawrócenie to podejmowanie wysiłku, by kochać i nic mniejszego tu nie wystarczy. Nic mniejszego tu nie wystarczy niż miłość. Mówiąc bardzo mocno, nawrócenie to nic mniejszego niż wielka miłość. Bo miłość prawdziwa jest zawsze wielka, zawsze wielka w ofiarności i wielka w mądrości, jakżeśmy sobie to wczoraj uświadamiali. I dopiero wtedy, kiedy tu i teraz żyję w miłości, nie tylko nie grzeszę czy natychmiast z grzechu wychodzę ale kiedy zaczynam kochać bo to jest umocnienie w dobru miłość, wtedy mogę sobie poradzić z przeszłością i na to popatrzmy bardziej szczegółowo na no to poradzenie sobie z przeszłością bo może o tym mniej rzadziej mówimy otóż jakiego pojednania i z kim potrzebuję żeby sobie poradzić z przeszłością pojednania z Bogiem potrzebuję pojednania z samym sobą i pojednania z bliźnimi no to popatrzmy. Najpierw pojednanie z Bogiem. Czy potrzebuje pojednania z Bogiem? Tak. Bo każdy z nas ma problemy w relacji z Bogiem. Kiedy? Kiedy mamy problemy w relacji z człowiekiem. A no, wszyscy mamy problemy w relacji z człowiekiem. Kiedy mam problemy w relacji z samym sobą, coś we mnie nie gra, czy mam problemy w relacji z Tobą, drugi człowieku, zwłaszcza z małżonkiem, czy, czy dziećmi, a więc z kimś ważnym, to zaczyna się to odbijać na moich relacjach z Bogiem. W jaki sposób? Otóż przynajmniej na dwa sposoby. Kiedy ja zaczynam błądzić, grzeszyć, yy, na przykład być niewiernym przysiędze małżeńskiej, yy, to zaczynam się bać Boga, Myślę, że Bóg mnie ściga po to, by mnie karać, On mnie ściga po to, by mnie ratować. Ściga z, z, z miłością, w cudzysłowie ściga, z prawdziwą miłością, żeby mi pomóc, ratować, wejść na drogę błogosławieństwa. No ale ja, jak Adam... Powtarzam ten same, te same błąd od początku historii. Się chowam przed Bogiem, kiedy Go najbardziej potrzebuję. Więc ci, co mają coś poważnego na sumieniu, chowają się przed Bogiem. Niektórzy sobie wmawiają, że w ogóle Boga nie ma. Natomiast ci, którzy są krzywdzeni przez bliźnich, ci mają żal do Boga. Oczywiście Bóg jest niewinny, ale kiedy nas ktoś z ludzi krzywdzi, no to na kogo do kogo najłatwiej wykrzyczeć ból? No do Boga. Jezus nam nawet daje przykład w tym. Kiedy Go przybijali do krzyża i kiedy doświadczał już szczytowego cierpienia, do kogo krzyczał? Nie do tych pod krzyżem, dlaczego mnie tak dręczycie? Jestem niewinny. Bo by Go jeszcze bardziej dręczyli. Krzyczał do, do Ojca. I to tak twardo. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Cytował psalm, ale przystał całkiem świadomie Jezus. Wszystko robił świadomie. A więc nawet, nawet nas Jezus wręcz zachęca do tego, że gdy krzywdzi nas to z ludzi, żeby krzyczeć do Boga w proteście. On nas usłyszy. Ale czasami krzyczymy do Boga, jak on był, jakoby On był winien. Boże, dlaczego mnie zapomniałeś? Dlaczego zsyłasz na mnie te krzyże? Czy dopuszczasz to cierpienie? Czy pozwalasz, żeby mój małżonek odszedł na przykład? Otóż, a więc to jest fakt, że albo się boimy Boga, zwłaszcza jak mamy coś poważnego na sumieniu, albo mamy żal do Boga, zwłaszcza jak ktoś nas krzywdzi, kiedy jesteśmy niewinni. I co z tym zrobić? No, pojednać się z Bogiem. A co to znaczy? To oznacza powiedzieć Bogu, Boże, wreszcie do mnie dotarło, że Ty cały czas mnie kochasz. Że Ty mnie cały czas kochasz. Ty jesteś niewinny. Jeśli ja błądziłem, to nie dlatego, żeś mnie za mało kochał, czy zapomniałeś mi błogosławić, bo kochasz mnie nad życie i nieustannie mi błogosławisz, to może to do mnie nie docierać, bo nie słucham Twojego Błogosławieństwa. Więc kiedy ja błądzę, to nie jest Twój problem, Boże, to jest mój problem. Kiedy nagrzeszyłem, nakomplikowałem sobie życie, to nie jest Boże Twoja wina, to jest moja wina. Czy wina innych też ludzi, współwina, którzy mnie do tego ciągnęli. Ale to nie jest Twoja wina, Boże. I kiedy już mam coś poważnego na sumieniu, to nie muszę się przed Tobą chować, bo Ty mnie dalej kochasz. Nawet jeśli wyląduję w piekle, to będziesz mnie dalej kochał, bo Ty miłości nie odwołasz. I będziesz cierpiał jeszcze bardziej niż ja. I jeśli bym się, nie daj Boże, znalazł w piekle. Ty mnie nigdy nie przestaniesz kochać. Nie muszę się przed Tobą chować. Ja się mogę siebie bać. Mogę się bać bliźni, którzy nie kochają, ale nie Ciebie. A jeżeli ktoś mnie z kolei z bliźni krzywdził i to strasznie, to Ty, Boże, cały czas ze mną byłeś, cierpiałeś i kochałeś mnie. Także wtedy, kiedy ja wykrzykiwałem Boże, Ciebie nie ma, zapomniałeś o mnie, nie kochasz mnie. Ty byłeś ze mną, kochałeś mnie, i cierpiałeś razem ze mną jeszcze bardziej niż ja, że ten ktoś mnie krzywdzi. Ale przecież nie mogłeś tego kogoś unicestwić, zabić, sparaliżować, odebrać wolność, bo Ty nie wycofujesz twoi, Twoich darów. Jeśli dajesz miłość, życie i wolność, to na zawsze. Także wtedy, kiedy z tych Twoich darów nie korzystamy. Ty, Boże, jesteś niewinny. Ani nie jesteś winny wtedy, kiedy ja błądzę i grzeszę i krzywdzę siebie i innych, ani wtedy, kiedy inni mnie krzywdzą, grzeszą, błądzą. Ty jesteś i przy mnie, i przy tych, przy tych którzy błądzą, żeby się nawrócili, przy mnie, jeśli jestem krzywdzony, żebym nie przetrwał, to a jeśli błądzę, żebym się nawrócił. Ty Boże jesteś zawsze przy mnie, zawsze kochasz, zawsze najmocniej i najmądrzej. Najmocniej i najmądrzej. Bo wobec Ciebie mogę mieć tylko zachwyt i wdzięczność, nic innego. Zachwyt i wdzięczność. Więc pierwsza, pierwszy przejaw pojednania z Bogiem to ta pewność, że Bóg mnie cały czas kocha, kocha, że Jego się nie muszę bać i nie mam najmniejszych powodów, żeby mieć do Boga żal. Żal mogę mieć do siebie i do bliźnich, ale nie do Boga. I drugi przejaw pojednania z Bogiem to odkrycie i upewnienie się definitywne, ostateczne. Ty, Boże, masz rację. Ciebie warto słuchać zawsze, w każdej sytuacji. Nie tylko mnie kochasz, ale to, co mi podpowiadasz, jest najlepsze z możliwych form istnienia. Ty masz rację i wszystkie Twoje przykazania są słuszne. I dla przykładu, kiedy myślimy o trudnych małżeństwach, słuszne jest także to, kiedy Bóg mówi, bądź wierny Twojej przysiędze. Nawet jeśli współmałżonek nie jest wierny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Ślubowałeś, czy ślubowałaś miłość, wierność, uczciwość i że nie opuścisz tej drugiej osoby aż do śmierci, to trwaj w tym wiernie. A Bóg ci pomoże. Także wtedy, kiedy ta druga osoba zupełnie robi coś innego. Pojednać się z Bogiem, to sobie powiedzieć do końca, Ty, Boże, mnie kochasz nad życie i jeśli bym co innego niż wdzięczność i zachwyt miał wobec Ciebie, to się muszę po prostu wstydzić. To coś ze mną bardzo nie w porządku. I Ty, Boże, masz zawsze rację. Kiedy mój małżonek odchodził, było to dla mnie tak jasne, to teraz nie będzie dla mnie równie jasne, że gdybym ja, nie daj Boże, odchodził od przysięgi małżeńskiej, bym kpił nie tylko Boże z ciebie, ale i z samego siebie. Mając już doświadczenie, że mój współmałżonek to zrobił i jak, i jak to bardzo boli. Nie, ja następnym takim nie będę. Ty, Boże, mnie kochasz i Ty, Boże, masz rację i ja będę trwał przy Tobie, dobrym pasterzu. Drugie to jest pojednanie z samym sobą. Czy potrzebujemy pojednania z, z samym sobą? Tak, każdy z nas, każdy począwszy ode mnie. Dlaczego? Przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że grzeszymy i krzywdzimy nieraz samych siebie. Nieraz wprowadzamy się w romanse, niektórzy łamią przejęcie małżeńską, niektórzy wchodzą w uzależnienia, ale na co dzień krzywdzimy się drogazgami. Za mało czy za dużo jemy, za mało czy za dużo śpimy, Mamy nieregularny, niezdrowy tryb życia. Począwszy od tego. Tracimy czas na jakieś głupstwa, na jakieś głupie media, tak zwane, śmieciowe i słusznie tak zwane. W każdym razie każdy z nas ma żal do siebie. Słuszny żal. Chciałby się być święty żal, że nie zawsze jesteśmy dla siebie sejfami, i przyjaciółmi, którzy chronią i rozwijają dar człowieczeństwa. Po drugie mamy żal do siebie o to, że krzywdzimy innych ludzi. Bo jak krzywdzimy innych ludzi, to to do nas wraca. Jeżeli ktoś opuścił was współmałżonek to jeśli nie jest chory psychicznie to ten ciężar będzie czuł wcześniej czy później zdradziłem małżonka, opuściłem dzieci to, to się mści potem jakoś to wraca i nieraz potwornie mocno, nie tylko wyrzutami sumienia, ale komplikowaniem sobie życia więc jeśli krzywdzę ciebie to mam potem żal do samego siebie wcześniej czy później, po co ja sobie to narobiłem po co mam sytuację, w której ktoś przeze mnie płacze? To mnie też jest wtedy ciężko. No i po trzecie, mamy żal do siebie, kiedy ktoś nas krzywdził, a myśmy się nie bronili. A myśmy się nie bronili. Jeśli ktoś mnie krzywdzi, kiedy jestem małym dzieckiem, to mam żal do krzywdziciela, ale nie mam żal do siebie, bo jako małe dziecko nie mogłem się bronić. Ale jeśli ktoś mnie krzywdzi, kiedy mam naście lat, czy kiedy jestem dorosłym, to mam żal święty do krzywdziciela, bo nikt nie ma prawa mnie krzywdzić, ale też mam żal do siebie, bo miałem szansę się bronić. Więc dlaczego się nie broniłem? I co z tym zrobić? Z, tym, z tymi pretensjami do samego siebie. Powtórzę o własne, o to, że krzywdziłem siebie, że krzywdziłem bliźniego i to do mnie wraca i że pozwalają się krzywdzić, mimo że jak teraz rozumiem, mogłem się bronić. Otóż co z tym robić? No, najpierw powiem, czego nie robić. Jeden błąd to jest okrucieństwo wobec samego siebie. Ktoś mi mówi, proszę księdza, nagrzeszyłem w życiu, nakrzywdziłem innych, yy, pozwalałem się krzywdzić, wchodziłem w jakieś grupy czy więzi, gdzie ktoś mnie niszczył. No i teraz mam taki żal do siebie, że od świtu do nocy siebie dołuję, yy, jakoś nawet może fizycznie yy, się tnę, jak to niektórzy mówią i robią, yy, czy doprowadzam się do stanów samobójczych, dobrze mi tak. Nabroiłem w życiu, niech teraz cierpię. Tak się właśnie proszę księdza z nienawiścią do siebie odnoszę. I robię wszystko, by siebie dręczyć. A co mówi Jezus? Nawracajcie się, a nie zadręczajcie się. To jest zupełnie co innego. Nawracajcie się, a nie zadręczajcie Jezus nie chce naszego zadręczenia. Jezus nie chce, żebyśmy byli dla siebie okrutni, dlatego że nasza przeszłość jest zła. Tylko żebyśmy zmieniali tę przeszłość i żebyśmy Jego radość odzyskiwali. Więc jeden błąd to jest okrucieństwo wobec siebie samego. Drugi błąd przeciwny to jest litoś, litowanie się nad sobą nad gorzej to bycie takim naiwnym kumplem który sobie wszystko przebacza bezkrytycznie taki miłosierny i litościwy dla siebie ktoś mi tam mówił z, z mężczyzn przy księdza no ja grzeszę no, nie ukrywam ksiądz trochę wie ja wiem więcej i to mam poważne winy na sumieniu ale ja proszę księdza jestem miłosierny wobec siebie wszystko sobie przebaczam Bóg jest miłosierny, ja jestem miłosierny człowieku. A co ci da, że sobie przebaczasz, jak dalej grzeszysz? To i tak marnie zginiesz. To i tak marnie zginiesz. Jeżeli się upijasz, jeżeli dołożysz, jeżeli jesteś hazardzistą, jeżeli kradniesz i tak dalej, możesz przebaczać w nieskończoność i tak marnie zginiesz. Jesteś na drodze do piekła i na drodze do wszystkich możliwych nieszczęść. Nic ci nie da, że się przebaczasz, jeśli dalej grzeszysz. I w związku z tym, na czym polega pojednanie z samym sobą, jeśli nie jest ani okrucieństwem, ani taką litościwą, nadmierną przyjaźnią w cudzysłowie. Otóż pojednanie ze sobą oznacza, że przebaczam sobie minione winy, przebaczam sobie to, że siebie krzywdziłem, że ciebie krzywdziłem, że dawałem się krzywdzić, ale już więcej do tego nie wracam. Już więcej do tego nie wracam. Wyciągam żelazne wnioski z przeszłości. Może sobie wypisuję na kartce, czy w książce całej, jeśli trzeba tyle. Z kim zerwę więzi, z kim nawiążę. Co będę czytała, do czegoś nie zajrzę nigdy. Co kupię, a czegoś nigdy nie kupię. Z jakiej, z środowiska, z jakiego się wycofam, a do jakiego się włączę. Być może jakiego specjalisty poszukam. A więc bardzo konkretne postanowienia Żebym nie tylko chciał, ale mógł zmienić życie, żeby nie powtarzać przeszłości. A więc przeszłość sobie wybaczam, przeszłość, nie teraźniejszość, przeszłość. Natomiast w teraźniejszości się nawracam, kocham i wyciągam wnioski. Jeśli krzywdziłem siebie, już nie krzywdzę. Jeśli krzywdziłem innych, już nie krzywdzę. Jeśli dawałem się krzywdzić, już się nie daję krzywdzić. A więc tak. żelazne wnioski. Moja teraźniejszość jest dobra i dlatego mogę zamknąć moją przeszłość. I wreszcie ostatnia rzecz, pojednanie z bliźnimi. Kiedy potrzebuję pojednania z bliźnimi? W dwóch przypadkach, kiedy ja Ciebie krzywdzę lub kiedy Ty mnie krzywdzisz. Zacznijmy od pierwszego, ja Ciebie krzywdzę. Co mam wtedy robić? Najpierw powiem, czego mi nie wolno robić. Jeżeli Ciebie krzywdzę, i krzywdziłem, i krzywdzę, nie wolno mi przyjść do Ciebie i powiedzieć, przebacz mi. To byłaby podłość, bezczelność, okrucieństwo. Mało, że Cię krzywdzę, to jeszcze od Ciebie czegoś żądam. Jeżeli na przykład ktoś by opuścił małżonka i przychodzi do was po, po jakimś czasie i mówi przebacz mi, no to bezczelność. To, to mało, żeś mnie nakrzywdził, jeszcze teraz czegoś ode mnie żądasz. Otóż co mam wtedy zrobić, kiedy ciebie krzywdziłem? No to, co mi Jezus wyjaśnia, wyjaśnia w przypowieści o dłużniku. Dłużnik przyszedł do wierzyciela, padł na kolana, opisał swoje winy, jestem ci winien tyle a tyle nie oddałem. Masz prawo mnie wsadzić do więzienia, do śmierci i mam, błagam ci o coś, mam prośbę wielką. Nie żebyś mi tam dług darował, no, w ogóle w grę nie wchodzi, Tylko mam prośbę, żebyś miał litość nade mną, żebyś mi dał szansę, bym Ci wszystko oddał w ratach, bo od razu nie mogę, byś mi dał taką szansę. I wtedy wierzyciel mówi, to ja Ci wszystko daruję. A dopiero wtedy, kiedy dłużnik spełnia te warunki. Ta przypowiedź jest genialnie ważna w tym aspekcie. Przebaczenie i pojednanie. Otóż, co mam zrobić, kiedy Ciebie krzywdziłem? Mam przyjść do Ciebie, nie muszę paść na kolana, jak tam tamten wierzyciel, przepraszam, dłużnik, ale ze łzami w oczach dobrze, a jeśli jestem mężczyzną, to dobrze, jak padnę na kolana przed kobietą. Kobieta nie, nie musi przed mężczyzną, wystarczy popłakać. A więc przychodzę ze łzami w oczach i, uwaga, opisuję przy Tobie mojej winy wobec Ciebie. Przychodzę mówię, przepraszam, bo skrzywdziłem Cię tym, tym, tym, tym. Żono czy mężu, skrzywdziłem Cię tym, tym, tym, tym. Bardzo konkretnie. A jak mi powiesz, no jeszcze mnie skrzywdziłeś tamtym, to chwilę pomyślę, bo możesz mi za dużo zarzucać. A jak zastanowię się i sobie uświadamię o tak, że rzeczywiście masz rację, to powiem, przepraszam, że Cię skrzywdziłem tym, tym, tym i jeszcze tamtym. Więc nie tak, że przychodzę mówię, no wiesz, różnie między nami bywało przebacz, no to bezczelność. Co nas różnie bywało? Konkretnie przy tym, tym, tym, tym. Przepraszam, wreszcie do mnie doszło, że byłem draniem, okrutnym, że zamiast kochać krzywdziłem, przepraszam. Szczerze, ze łzami w oczach, jak widzisz, i będę za się Nawracam się, zmieniam się radykalnie. Chcę się z Tobą podzielić tą moją radością. Z pomocą Boga i Bożych ludzi się zmieniam i z moim wysiłkiem i będę Ci wynagradzał. Jeśli oczerniałem, odwołam, przeproszę. Jeśli byłem dłużny, pieniądze będę oddawał przynajmniej w ratach. Jeśli zdradzałem, od odszedłem, wracam z pokorą i z miłością. Jeśli biłem, teraz będę kochał z czułością, cierpliwością. A więc tam, gdzie było zło, wprowadzam teraz dobro z mojej strony. I nawet nie mówię, przebacz mi, nawet nie proszę, milczę. I wy przepraszam, wynagradzam i milczę, kocham i milczę. Jak mi powiesz, no to Ci przebaczam, no to Ci jeszcze po rękach wycałuję za to, że mi taką ulgę przynosisz. Ale nawet jeśli nie, nie, sam nie proszę nawet o przebaczenie, niech moje czyny sprawią, że zasłużę na przebaczenie i Cię wzruszą. To jest najlepsza prośba. A jeżeli Ty nawet kiedyś radykalnie zmienię, wrócę, zacznę kochać, nie pozwolisz mi wrócić, albo pozwolisz, ale dalej sztywno, i, i nie będziesz mi mówił o przebaczeniu z Twojej strony, mimo że ja już zasługuję, zgodnie z powieścią Jezusa i z tymi warunkami, to już Twój problem, to już nie mój problem. Ja już się nawróciłem, jestem na drodze świętości i zbawienia, na drodze Chrystusowej radości. Teraz Ty masz problem, że mimo, że spełnia warunki, nie potrafisz przebaczyć. No to Ciebie czeka praca nad sobą, a ja już jestem na drodze zbawienia. Oczywiście jak mi przebaczysz, będę jeszcze bardziej radosny, jasny, ale jeśli nawet nie przebaczysz, a ja zasługuję na przebaczenie, ja już jestem w porządku. A to, że nie przebaczasz, no to niech będzie ten dodatkowy krzyż, który noszę, na który sobie zasłużyłem, bo nie musiałem cię krzywdzić. I tutaj scena chcę opowiedzieć z, z Jasnej Góry, sprzed paru lat, która mną wstrząsnęła. Otóż miałem tam spotkanie z maturzystami, co roku mam dla różnych grup maturzystów i wtedy zaskoczył mnie ksiądz, który mnie poprosił, o konferencję dla maturzystów zaskoczył mnie tematem. Bo zwykle dla maturzystów proszą o takie tematy miłość, małżeństwo, prędy do szczęścia, ja i moje powołanie, no coś w tym stylu. A ten ksiądz powiedział, niech ksiądz Marek powie tej, tym maturzystom z naszej diecezji, już nie pamiętam, jaka diecezja to była, niech ksiądz powie o pojednaniu. To mnie zaskoczyło, że do maturzystów był taki poważny temat, że tak powiem, o pojednaniu. No ale chętnie powiedziałem... Skoro ten ksiądz zaproponował, to miałem świadomość, że widocznie jest to potrzebne. Potem sobie uświadomiłem, że bardzo. Właściwie to wszystkim maturzystom trzeba by na ten temat mówić, a nawet gimnazjalistom. No i mówiłem, tam miałem półtorej godziny, więc mówiłem kilka razy dłużej, to co teraz tu mówię w skrócie, bardzo szczegółowo. I po tym spotkaniu podchodzi do mnie jakaś maturzystka, czy mogę z księdzem chwilę porozmawiać, proszę bardzo, gdzieś tam stanęliśmy z boku. I ona zaczęła beczeć jak małe dziecko, A to rzadko widziałem maturzystkę tak płaczącą, no jak nie to Jeden wielki szloch musiała trochę odczekać, żeby zaczęła w ogóle cokolwiek mówić przez ten szloch i mówi: proszę księdza, ksiądz powiedział, że jeśli mnie ktoś skrzywdził, nawet bardzo i beczała potwornie, I, ale się nawrócił, przyszedł, opisał swoje winy, przeprasza, zaczyna wynagradzać, no i dalej jeszcze większy płacz, no to ja powinnam przebaczyć, tak ksiądz mówił. I ja sobie pomyślałem, widząc ją cierpiącą, pomyślałem sobie, no musiał ją ktoś strasznie skrzywdzić. Miałem już najgorsze myśli, że, że tata może wyzywał seksualnie czy brat, czy, czy, czy, czy chłopak, czy, no, no straszne rzeczy, już takie najstraszniejsze mi przychodziły do głowy, widząc jak ona płacze. I tak sobie pomyślałem przy mojej wrażliwości, którą się nie dochwalił, pomyślałem sobie, no ją ktoś musiał tak strasznie skrzywdzić, że jeśli ja teraz jej powiem, dziewczynom powinnaś przebaczyć, jeśli spełni warunki ten krzywdziciel, to powinnaś przebaczyć, to ona albo popełnił samobójstwo, że ja takie okrutne staję po stronie, w jej oczach, po stronie krzywdziciela, albo sama będzie miała do siebie żal, że nie potrafi przebaczyć, przynajmniej na razie, a powinna. Więc chciałem już w mojej delikatności i wrażliwości, widząc ją, no samą, samo cierpienie przed, miałem przed oczami, chciałem już powiedzieć tak spontanicznie, wiesz dziewczyno, nawet jak ktoś spełnia te warunki, ale cię strasznie skrzywdził, to masz prawo przynajmniej na razie nie przebaczać. Chciałem już tak powiedzieć. I w ostatnim momencie pomyślałem sobie, co ja mam jej powiedzieć, o mojej wrażliwości czy o tym, czego mnie uczy Jezus. I w, i w ostatniej filmie Jezus uratował, i powiedziałem twardo, aż się sam zdziwiłem powiedziałem twardo, dziewczyno, jeśli ktoś cię nawet strasznie skrzywdził, ale przyszedł, przeprosił, opisał swoje winy, zmienia się radykalnie się zmienia, wynagradza. Powinnaś przebaczyć. I ja pomyślałem sobie, no teraz ona zacznie już chyba płakać tak, albo się rzuci na mnie z pięściami, że taki okrutny, do takiego heroizmu ją zmuszam. A ona się stała jedną radością w jednej sekundzie, to tylko dziewczęta potrafią, zamieniła się w radość. Ja pomyślałem sobie, że jakaś zaburzona psychicznie, czy co? W jednej chwili spiekła do nieba i mówi, proszę księdza, ale już promieniująca radością. Mówi, proszę księdza, to ja jestem krzywdzicielką. To ja kogoś strasznie skrzywdziłam i nie wierzyłam, że kiedykolwiek zasłużył na przebaczenie, że mi ten ktoś przebaczył. I dlatego podeszłam do księdza i księdza oszukałam. Udałam, że to ja jestem ofiarą, a ja jestem krzywdzicielką. Bo jakbym podeszła, tak sobie pomyślałem, jak podejdę do księdza i powiem, kogoś bardzo skrzywdziłam, ale się radykalnie zmieniłam, wynagrodziłam, zmieniłam, wynagradzam, Przeprosiłam to i spytam, czyli zasługuję na przebaczenie, bo no ksiądz powie choćby z litości. No tak, zasługujesz. Więc ja, żeby być całkiem pewna, że zasługuję na przebaczenie, odwróciłam sytuację. I udałam, że to ja jestem skrzywdzona. I teraz jak ksiądz tak twardo powiedział, że ten ktoś, że powinnam przebaczyć temu komuś, jeśli spełnia warunki, to ja wiem, że i mnie teraz ten ktoś powinien przebaczyć, bo ja spełniam te warunki. I teraz jestem już spokojna. Tak, bardzo dziękowałem Bogu po bo tej sytuacji, jak Panie Boże, aż mnie uratował, bo gdybym jej powiedział, tak według mojego serca, wrażliwości, no wiesz, w tej sytuacji to możesz przynajmniej na razie nie przebaczać, jeśli ktoś Cię bardzo krzywdził, to ona by już nigdy do śmierci nie uwierzyła, że ma prawo do, do przebaczenia. Już by nigdy. Choćbym ja potem zapewniał, bo ja bym powiedział ale to ja jestem To Tak, tak, to ma, powinien Ci ten ktoś przebaczyć. Już za późno już bym narobił jej tyle wątpliwości niepotrzebnie z mojej winy, bo zamiast świadkiem Jezusa byłbym świadkiem mojej wrażliwości. I Jezus, jego miłość jest lepsza niż moja wrażliwość. I ostatnie, ostatni element, mianowicie pojednanie z bliźnim, kiedy ten bliźni mnie krzywdzi. Otóż tutaj większość z Was, moi drodzy, jest w tej sytuacji. Co wtedy robić? Po pierwsze, niech nie mszczę się. Uczy Jezusa się nigdy nie mścić, Nie mszczę się. Skrzywdziłeś mnie nawet może strasznie, może współmałżonku, którymi ślubowałeś miłość, że będziesz naj, największą obroną dla mnie na tej ziemi, a Ty stałeś się największym wrogiem, krzywdzicielem. Ja się mięszczę. To po pierwsze. Po drugie, przebaczam Ci minione krzywdy. Podkreślam minione i przebaczam Ci w sercu. Na razie Tobie nic nie mówię. Tylko w sercu przebaczam i to całkiem świadomie. Minione krzywdy. Jeżeli tu i teraz już mnie nie krzywdzisz, to, to, to zaczyna być pojednanie, tylko przebaczenie i pojednanie, to nie jest to samo. Przebaczenie to jest to, co się we mnie dzieje, a pojednanie to jest to, co się między nami dzieje. To są dwie różne rzeczy. Ale teraz weźmy pierwszą sytuację, mianowicie ty dalej próbujesz nie krzywdzić, czy dalej krzywdzisz bo na przykład dalej łamiesz przysięgę małżeńską, którą mi złożyłeś. Co wtedy robić? Otóż powtarzam, nie mszczę się, minione krzywdy ci przebaczą. to już jest przeszłość, nic lepszego nie zrobię, po co rozdrapywać rany, a tu i teraz uwaga się przed tobą bronię. Tu i teraz się przed tobą bronię. Nie pozwolę ci już więcej krzywdzić. Oczywiście w sensie, jeśli mnie krzywdzisz, bo, bo dalej nie kochasz i gdzieś tam jesteś beze mnie, no to mnie dalej krzywdzisz. No, ale to na to nie ma wpływu. Natomiast nie dam się skrzywdzić w takiej formie, w której mój, mój byłby współudział. Na przykład jeśli żądasz rozwodu, nigdy nie dostaniesz. Bo ja bym ci pomagał, pomagałbym ci, byś mnie krzywdził i byś dalej nie krzywdził. Jeżeli nie płacisz alimentu, czy płacisz za małe, idę do sądu, biorę najlepszego adwokata i wymuszę największe alimenty, jakie są możliwe, bo jeśli bym tego nie robił, to Ci pomagam w krzywdzeniu mnie. To Ci pomagam w krzywdzeniu a już mnie więcej nie skrzywdzisz. A więc utrudnię Ci życie maksymalnie, utrudnię Ci maksymalnie Twoje grzeszenie, Twoje cwaniakowanie, nie stworzy Ci komfortu krzywdzenia mnie. Nie stworzy Ci komfortu krzywdzenia mnie. Na wszystkie możliwe sposoby będę się bronił i prawnie, i w inne sposoby i dam Ci odczuć, że jesteś draniem. Jeśli się na przykład dowiem, że jesteś w duszpasterstwie związków niesakramentalnych i, i, i że powiedzmy tam postanowiłeś nie współżyć z tą kochanką, czy Ty nie, nie współżyć z kochankiem, moja żoną, i chodzisz do komunii, to ci napiszę list, że jesteś draniem, bo w dalszym ciągu jesteś ciężkim grzesznikiem, bo nie kochasz mnie, małżonka, łamiesz przęgę małżeńską i co z tego, że nie, nie założysz w tym momencie, ale i tak jesteś, o tym już mówili wczoraj, i tak ciężko grzeszysz i ci to napiszę. I ci to napiszę i jeszcze kopię prześlę do twojej kochanki, do twojego kochanka, żeby było jasne i do księdza proboszcza w twojej parafii. A więc nie dam ci komfortu grzeszenia, moją tak zwaną pokorą. Nie, nie. Ja mam kochać, a nie być pokorny. I, i nie pozwolę Ci, żebyś już mnie krzywdził. A jak dalej próbował, znajdę wszystkie możliwe sposoby, by się bronić przed krzywdą i by ci, by ci informować, że jesteś dalej krzywdzicielem. Natomiast jeżeli, czyli tu i teraz już nie pozwolę krzywdzić. Przy uzależnieniach małżonka, to jest jeszcze bardziej czytelne, mówiłem wczoraj, Bronię się aż do separacji małżeńskiej włącznie. Czyli kocham na razie na odległość, bo z bliska mnie krzywdzisz. I teraz, jeżeli któregoś dnia przyjdziesz do mnie i spełnisz te warunki z przypowieści Jezusa, przyjdziesz odmieniony czy odmieniona, niekoniecznie padniesz na kolana, ale ze łzami w oczach, opiszesz swoje winy. Przepraszam, bo krzywdziłem Cię w tym, łamałem przysięgę małżeńską, nie okazałem miłości Tobie, żono czy mężu, dzieciom kombinowałem przy alimentach co założyłem i zadawałem Ci straszne rany czyli inne tam sytuacje opiszesz Twoje winy przeprosisz, zaczynasz się zmieniać, zaczynasz w miejsce zła wprowadzać dobro i miłość, ja to widzę Twoją radykalną zmianę to ja Ci powiem i Ty powiesz ewentualnie pokornie wtedy już bo to znak nawrócenia no i jak mi kiedyś przebaczysz to będę Ci bardzo wdzięczny. A ja Ci powiem, ja Ci dawno przebaczyłem. Tak? Kiedy? 21 kwietnia 2013 w Porszewicach. Kiedy mi. Prze... 21 kwietnia 2013. A teraz jest, powiesz mi na przykład 18 czerwca 2019. Ponad 6 lat minęło i dopiero mi teraz mówi, że mi przebaczyłeś 21 kwietnia 2013. Tak. Bo dopiero dzisiaj spełniasz warunki, by Ci o tym powiedzieć. Bo dopiero dzisiaj spełniasz warunki, by Ci o tym powiedzieć. Dopiero dzisiaj przyszedłeś, opisałeś Twoje winy, przeprosiłeś, zmieniasz się radykalnie, to widać, wynagradzasz. Dopiero dzisiaj mogę Ci powiedzieć, że Ci już dawno przebaczyłem. Ale gdybym Ci przebaczył, powiedział, że przebaczyłem już wtedy, kiedy jeszcze grzeszyłeś, gdyby ktoś z Was na przykład napisał teraz list do małżonka, który was opuścił, że przebaczam cię, no to przecież bez sensu. To nie jest miłosierdzie i pojednanie, tylko naiwność. Więc ten ktoś miałby komfort trwania w złu. miał komfort trwania w złu. Nigdy się nie dowie, mój krzywdziciel, że mu przebaczyłem w sercu, jeśli się nie zmieni. Jeśli nie przyjdzie, nie przeprosi, nie opisze swoich win. Więc zauważcie, moi drodzy, jak piękne jest chrześcijaństwo, kiedy jest prawdziwe a prawdziwe wtedy, kiedy wchodzimy w konkret. Kiedy precyzyjnie odróżniamy, co jest miłością, a co nie jest, co jest przebaczeniem, a co jest naiwnością, co jest pojednaniem, a co jest tylko podporządkowaniem się czy tworzeniem komfortu zła krzywdzicielowi. Dziękujmy dobremu pasterzowi za to, że nas kocha i że nas uczy myśleć, a nie tylko kochać, bo nie ma miłości bezmyślnej. I dziękujmy za to, że w nim... I Jego mocą możemy się pojednać z Bogiem, sami ze sobą i z bliźnimi i czynić to w sposób mądry prawdziwy, a nie jakikolwiek.